Pierwszy Koryntian, rozdział piętnasty. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam ogłosiłem, którą też przyjęliście i w której trwacie. Przez którą też zbawieni jesteście, jeśli ją zachowujecie tak, jak wam rozkazałem, chyba że na próżno uwierzyliście. Albowiem na początku przekazałem wam, co sam otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze zgodnie z Pismem i że został pogrzebany i że z martwych wstał dnia trzeciego według Pism. I że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, potem był widziany przez więcej niż pięciuset braci równocześnie, z których większa część dotąd żyje, a niektórzy zasnęli, potem był widziany przez Jakuba, potem przez wszystkich apostołów, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien nazywać się apostołem, dlatego że prześladowałem Kościół Boży. Lecz dzięki łasce Bożej jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie była daremną, lecz bardziej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Przetoż czy to ja, czy inni tak nauczamy i tak uwierzyliście. A jeżeli się o Chrystusie opowiada, że z martwych wzbudzony został, jakże mówią niektórzy między wami, że wstania nie ma. Jeśli zaś nie ma wstania, to i Chrystus wzbudzony nie został. A jeśli Chrystus wzbudzony nie został, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza. I wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Albowiem jeśli umarli nie bywają wzbudzeni,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 Ale Chrystus z martwych wzbudzony został, stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyszło z martwych wstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, taki w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Każdy zaś w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, a potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. A potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę i moc, bo On musi panować, póki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni nieprzyjaciel będzie zniszczona śmierć, bo wszystko poddał pod stopy Jego, a gdy mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że oprócz tego, który Mu wszystko poddał. A gdy Mu wszystko poddane będzie, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który Mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bo cóż uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeśli umarli, wcale nie bywają wzbudzeni. Dlaczego chrzczą się za umarłych? Dlaczego i my narażamy się na niebezpieczeństwa każdej godziny? Zapewniam Was przez chlubę, jaką mam w Was, w Jezusie Chrystusie Panu naszym, że każdego dnia umieram. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, cóż mam za pożytek, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcież, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Ale zapyta ktoś, a jak z martwych wstaną umarli i w jakim ciele przyjdą? O nierozsądny! Co ty siejesz, nie ożyje, jeśli nie obumrze. I co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać. Siejesz przecież gołe ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne. Ale Bóg daje mu ciało jak chce i każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie wszystkie ciała są takie same, ale inne jest ciało ludzi, inne ciało bydląt, inne ryb, a inne ptaków. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie. Lecz inna jest chwała niebieskich, a inna ziemskich, inna chwała Słońca, a inna chwała Księżyca, i inna chwała gwiazd, albowiem gwiazda od gwiazdy różni się w chwale. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzone bywa w mocy. Sieje się ciało zmysłowe, Bywa wzbudzone ciało duchowe Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe Tak też napisano Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żywą Ostatni Adam duchem ożywiającym Wszakże nie to, co duchowe było pierwsze Lecz to, co cielesne, potem duchowe Pierwszy człowiek z prochu ziemi jest ziemski Drugi człowiek pan z nieba Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. I jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. To jednak powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie może mieć dziedzictwa w tym, co nieskażone. Oto tajemnicę wam powiadam. Nie wszyscy zaśniemy. Ale wszyscy przemienieni będziemy, natychmiast w okamgnieniu na trąbę ostateczną, albowiem trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my będziemy przemienieni. Bo musi to, co skażone, przyobleć się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, Wtedy się wypełni słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Gdzież, opiekło, zwycięstwo Twoje? Lecz żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapałów pracy pańskiej, wiedząc, że praca wasza nie jest daremna w panu.